Zapraszamy do wysłuchania materiału z Centrum Prasowego LEMON. Słyszysz. Witam Państwa, Henryk Skarżyński. Jestem profesorem medycyny, dyrektorem Resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz konsultantem krajowym w dziedzinie audiologii i foniatrii. O nowych technologiach w różnych dziedzinach nauki, gospodarki słyszymy niemal codziennie. Czytamy w prasie, oglądamy w telewizji, słyszymy w radiu. Nowe technologie nie omijają również mojej dziedziny związanej ze słuchem. Nowe technologie w obszarze audiologii, otolaryngologii, i rehabilitacji to przede wszystkim implanty słuchowe różnego typu. Dziś możemy wszczepić urządzenie do ucha środkowego i wzmocnić docierające do pacjenta dźwięki. Możemy wszczepić do ucha wewnętrznego i zastąpić nieodwracalnie uszkodzone w części lub w całości ucho wewnętrzne, co oznacza w praktyce przyniesienie pacjenta ze świata ciszy, świat dźwięku lub wprowadzenie po raz pierwszy, jeżeli głuchota jest od urodzenia, do świata dźwięku. Implanty to również urządzenia, które możemy szczepiać do pnia mózgu i stymulować jądra pniu mózgu w najbardziej czułym w miejscu centralnego układu nerwowego i dzięki temu również uzyskać Zadowalające efekty, które w postaci rozumienia docierającej do nas dźwięków. Najbardziej nam zależy, żeby docierały do nas w sposób zrozumiały dźwięki mowy. Implanty słuchowe w ciągu ostatnich 40 lat przeszły ogromną drogę rozwoju. Dziś to prawdziwe cuda techniki traktowane tak przez pacjentów, jak i przez inne osoby, pozwalające przywrócić, jeżeli ktoś stracił, bądź po raz pierwszy dać pacjentowi możliwość słyszenia. To wielka szansa i możliwość Korzystania ze słuchu w rozwoju każdego człowieka to szansa na właściwą komunikację z otoczeniem. Nowe technologie, implanty słuchowe to szansa dla małych dzieci i dla dorosłych. W ostatnich latach granica wieku wszczepianych urządzeń, które zastępują uszkodzone ucho bewnętrzne, zmieniła się. Z najnowszych naszych doświadczeń widzika, że dziś w praktyce możemy wszczepiać implanty ślimakowe już u kilkumiesięcznych dzieci. Jeżeli bada słuchu została rozpoznana i potwierdzona w pierwszych miesiącach życia, to powyżej 6 miesiąca życia takie dziecko może wejść w dźwięku. W praktyce oznacza to fizjologiczny rozwój słuchowy, rozwój mowy i opanowanie języka. Oznacza to, że takie dziecko z rówieśnikami słyszącymi ma szansę pójść do przeszkola. Dzięki temu została przełamana kolejna bariera. Bariera rozwoju niemal w warunkach fizjologicznych. To sprawia... Że w naszej edukacji przedszkolnej, szkolnej takie dzieci funkcjonują podobnie jak dzieci słyszące. Korzystają z tego wszystkiego, z czego my na co dzień korzystamy. Implanty słuchowe stały się szansą, stały się możliwością. Ich rozwój zapewnił leczenie całkowitej głuchoty, i ich rozwój umożliwił nam, Polsce, opracowanie nowych technologii i Zoperowanie pierwszych w świecie pacjentów z tak częściową głuchotą. Pozornie wydaje się, że częściowa głuchota to coś prostszego niż całkowita. W praktyce oznacza to umiejętność połączenia zachowanych resztek słuchu lub normalnego słuchu ze słuchem sztucznym, jaki wytwarzamy za pośrednictwem implantu i dzięki temu uzyskania optymalnego rozumienia dźwięków do nas docierających. Najbardziej nam zależy na dźwiękach mowy. Do usłyszenia za tydzień. Profesor Henryk Skarżyński. Audycja powstaje przy współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.